Nie mów nikomu, to tajemnica. Siorb. 16 styczeń 2011. O czym będzie odcinek? Nie wiem. Wyraz wymyślę. Um, ostatnio trochę mniej nagrywam, wiem o tym, ale odcinki takie w miarę długie są, więc nie będzie chyba nikt narzekał. Ehm. Um, no. Cóż się dzieje w moim życiu? Um, w sumie nic ciekawego. Jestem nudnym człowiekiem. Nudnym, nudnym, nudnym. No. KH pewnie by zaprzeczyła, bo ona uważa się za taką zajebistą, ale nagrywam ja, więc ona nie ma dzisiaj prawa głosu, chociaż się dopomina, żeby następny odcinek ona nagrała. No cóż, zobaczymy. Zastanawiałam się jakiej jakości By były filmiki nagrywane aparatem cyfrowym I, i, i może coś, coś pomyślę o tym No ale dobra Na razie ci. Cóż jeszcze Tak dzisiaj jak byłam w sklepie To się zaczęłam zastanawiać nad innym rzeczy. Czasami sobie myślę, że jeżeli ja rozkrimniem takie rzeczy To chyba coś ze nie tak Mianowicie zastanawiałam się nad tym jak to jest Z opakowaniami różnych produktów Na przykład weźmy parówki berlinki jest opakowanie i jest ich pięć. Dlaczego akurat pięć? Dlaczego nie trzy albo nie cztery, tylko pięć, ale na przykład nie sześć? Dobra, jak są dwie osoby, jest na przykład para, facet i kobieta, no to akurat pięć pasuje, tak? Bo powiedzmy kobieta zje dwie, facet zje trzy. Spoko. Jak jest jedna osoba, na przykład ja, to te pięć mi ni nie pasuje. Zawsze ta jedna później jest wyrzucana, bo jednego dnia na przykład zjem dwie, drugiego dnia zjem dwie i ta jedna tak zostaje taka sama i tak się uschnie i w ogóle, och, przykro mi, ale zawsze jedna musi popełnić samobójstwo i się zepsuć. O, i Batirusu została automatycznie zaktualizowana. Je, yeah. uwielbiam głos tej kobiety. Jest taki, taki, jak czytała Krystyna Czubówna. Coś w tym stylu. No. Powinnam powołączać chyba te wszystkie dźwięki inne i w ogóle jak nagrywam, ale nie, bo to jest nieprofesjonalny audioblog i będzie tak, jak ja se chcę. Dokładnie. No. I bez gadania mi tu, to. Znaczy w sensie komentarzy. Um, coś jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, tak, wracając do tych opakowań. No i tak na przykład się zastanawiam, um, no nie wiem, albo na przykład jak się kupuje mięso milona to najbardziej lubię kupować mięso milone, na przykład na spaghetti, normalnie w sklepie mięsnym, ale czasami na przykład weekend jest zamknięty i chcę kupić sobie takie zapakowane. I co? I jest na przykład pół kilo. Kurde, jak ja mam te pół kilo zjeść, się pytam. Czemu nie mogą zrobić pół kilo i na przykład 300? Nie, musi być pół kilo albo kilogram. No, to jest po prostu dyskryminacja osób, które kupują jedzenie tylko dla siebie. I później wszystko trzeba wyrzucać. Dzięki Bogu jest mleko półlitrowe, bo ten litr bym chyba dwa tygodnie wykorzystywała. I takie to jest... To jajka już lepiej, bo można kupić dziesięć. <głosy> ale naprawdę, to jest takie niesprawiedliwe. Ja, że wszystko jest takie duże, tak dużo tego... No, fakt fakt, że wtedy niby tani w ogóle, no ale... bo. I później ja to jedzenie muszę wyrzucać, tak? Chyba, że znajdę jakiegoś sąsiada, który też tam dla siebie kupuje i będziemy się dzielić. To by było dobre. Mhm, myślę. I kupiłam sobie dzisiaj y, cymesa, sok y, naturalnie mętny z jabłek i śliwek. I, się, I z tego wypróbuję i zobaczę, jak to to smakuje. Bardzo lubię soki mandarynkowe, te takie pseudo Dobre Dobra, są, smakują mi chyba to moje ulubione, pomarańczowy też jest dość dobry marchewka już tak średnio mi podchodzi dobra, no to odkręciłam sobie ten soczek i teraz sobie go zdegustuję i Wam powiem czy przeżyję hmm. smakuje jak jak taki sok ze śliwek co śliwki się robi w słujki takie w miarę do przeżycia całkiem dobre, może być więc jeżeli lubicie jabłka i śliwki i macie ochotę na soczek, to możecie wypić. Chociaż trochę słodki jest, ale dobra. Um, cóż jeszcze. Um, teraz sobie leci Tracy Chapman Talking About Revolution. I całkiem fajna piosenka. Um tak, to i tak pewnie tego nie będzie słychać w tle, bo tego nie wrzucę, bo to tam leci z głośników, a ja nie lubię się bawić w nakładanie podkładu, czy tam podkładanie podkładu, whatever, i w ogóle, i o, no. I jeszcze wracając z tych opakowań, na przykład ser, zawsze jest takie duże opakowanie tego sera, jest tam z ileś tam plastrów i w ogóle, no, tak, właśnie. O, i jeszcze co? Jeszcze piwo mogło być w mniejszych butelkach. Tak. Piwo Miller, Müller, czy jak to tam. I ono jest takie fajne, takie małe. I akurat tak sobie golnąć. Ale to piwo jest takie duże. I zazwyczaj, jak ja kupuję piwo takie typu. Nie wiem. Heineken, czy coś, to nie wypiję do końca i później muszę wylewać. No bo. No chociaż nie, no w sumie jak się w towarzystwie pije, to się wypije do końca, to fakt. Ale tak jak sobie na przykład czasami chcę usiąść wieczorkiem, wziąć sobie książkę w łapkę i, i sobie piwko wypić. To kurde, chuchu ni nie wypiję tego. Może dlatego właśnie częściej wino kupuję, bo wino mogę sobie odkorkować i misacz na ileś tam, nie? I sobie tylko nalewam do kieliszka i sobie wypiję. Będzie, że jestem alkoholiczką. Nie, nie jestem alkoholiczką. No. Dobra, cóż jeszcze? Um. Rozmawiałam, już nie pamiętam z kim, a propos zawodów, a propos bycia ginekologiem, że to taki fajny zawód i ci lubią być ginekologiem w ogóle. I odnośnie zawodów, to sobie myślę, wiecie, jak to jest przekładanie te, te, pracy na życie codzienne. Że na przykład co ginekolog, to powinien być świetnym kochankiem, tak? Bo wie co, jak i w ogóle. I czy mu się chce jeszcze w domu, jak się naogląda. Że na przykład taki barman, to, to, to, to w domu też sobie robi drinki. I rodzince, czemu się nie chce? Czy na przykład taki nauczyciel, czy jak ma własne dziecko, to czy potem temu dziecku się chce mu tłumaczyć i czy, czy nie traci cierpliwości. Czy na przykład ja, jak się nasłucham w pracy, to czy później chce mi się jeszcze komukolwiek pomagać i w ogóle. I to chyba różnie bywa. Bo niektórzy mają tak, że zawód jest częścią ich osobowości i ich określa. O, James Morrison, yeah! No, no ale dobra, to o Jamesie Morrisonie to ja sobie później jeszcze pogadam. Ale teraz to tak, ym, no i tak sobie myślę że na, na przykład jeśli chodzi o wojskowych, policjantów, takich wszystkich mundurowych, to bycie tym kimś jest częścią ich osobowości i często bardzo się zmieniają zaczynając zawód i najwięcej problemów z dziećmi jest właśnie tych, tych ludziów, może tak powiem, bo oni ten taki reżim mają i w ogóle i nie znoszą sprzeciwu i odreagują w frustracji na przykład tego, że ktoś w wyższym stopniem na nich krzyczy i rodzaj, wydaje im rozkazy i jako facet musi później się poczuć facetem i musi też pokazać, kim on tam, co on tam i w ogóle, jaki on jest super fajny i w ogóle, no. No, dobra, a teraz James Morrison, bo nie wytrzymam. No i znalazłam tego kolesia, to jest Ray La Montaine, Montana, pisze się tak, ra -y la montagne I, słuchajcie, weźcie sobie, znajdźcie na YouTubie i sobie zobaczcie tego kolesia. Wygląda jak James Morrison, tylko zarośnięty i śpiewa jak James Morrison. I... to chyba jest... ja nie wiem, no. Była w internecie, poszukam, może to jest on, tylko to jest jego jakieś alter ego czy coś, no nie wiem, no, ale normalnie oni są wtedy sami. No. Jak właśnie, tacy sami są, tak samo śpiewają i tak podobnie wyglądają. I no, nie wiem, może ze mną jest coś nie tak i wszędzie Jamesa Morrisona bo po prostu widzę, ale nawet w komentarzach tam było, że to chyba jest <śmiech> James Morrison. Bo jakbym posłuchała jednego i drugiego, to bym nie potrafiła ich rozróżnić. O, no właśnie. Um, co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że... Kręgosłup trochę mniej mnie boli, ale staram się tak trochę więcej leżeć i generalnie to mam lenia jak zwykle, ale i tak robię postępy, tak, bo sobie poprałam wszystko, nie wiem czy mówiłam, nie mówiłam, bo... Poprałam sobie poduszki, to taki wkład ten taki, taki normalny, w sensie kołdrę poduszkę sobie wybrałam, no i takie się świeżutki, teraz wszystko będę miała, no. I się wcale nie sfilcowało, w środku jest wszystko pięknie, cudnie i jest buchaty, i w ogóle takie do spania. I nie chcecie się powlec pościeli, znaczy poszewek. I to jest straszne, nie? I coś śpiew w drugim pokoju. Drugi dzień już. No. Ale co tam? Nie no, pościele sobie. Niech sobie już za pościel trochę pooddycha że tak powiem. I zabiłam roztocza biedne, biedne. I pająki też zabiłam. Znaczy, zabiłam im pajęczynki i teraz mnie miał do mnie żal i już nie będę chciał ze mną stypować. Ale mam za to folię bąbelkową i tak, tak trochę dużo tej folii bąbelkowej mam I, i może im to wynagrodzi ten trud tego, że im popsułam ich pajęczynki i, i się na mnie aż tak bardzo nie obrażą. No. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że... Że... Że... Że nie wiem. Zapomniałam znowu, kurde no, chyba sobie zacznę naprawdę notatki robić. Chociaż nie, bo ten odcinek to jest tak z palca. Oa, jeszcze się kopłam. Hmm. Znaczy kopnęłam nogą w biurko. Nie to, że biurko mnie... Chociaż pod, mogłabym podejrzewać, że to biurko mnie kopnęło, bo... Bo to nigdy nic nie wiadomo, nie? Bo to zawsze wszystko jest zło, tylko nie my, my jesteśmy genialni, cudowni i a cały świat jest B, jest przeciwko nam i... I o. I to wszystko, co się dzieje złego, to jest wina świata, a nie nasza. Tak, dokładnie. Tak, a co? Mogę sobie tak myśleć, co nie? Bo w końcu ktoś jest taki cudowny, wspaniały i, i w ogóle... Teraz to chyba kacha mi się trochę wcina w to, co mówię. No dobrze. Dobra, wdech, wydech. O czym to ja chciałam jeszcze powiedzieć? A, mianowicie o tym, że y, y, y, y, zastanawiam się, czy ja nie mam przypadkiem męskiego głosu lub tudzież nie jestem męska, bo... Ktoś mi napisał w komentarzu o fetyszyzmie, trans coś tam, seksu, transwestyce, coś tam. Oj. No dobra. Whatever. Zobaczcie w komentarzach. No i tak sprzytam o tym trochę i tak się nie wiem dlaczego. Why? Because i. mój głos czy co? <śmiech> tak, trochę gadam jak na cipana albo na spidowana, ale to wszystko wina tego, że właśnie wypiłam kawę, niam, niam niam. I do tego już ten soczek. I, i zjadłem trochę słodkiego i tak chyba cukier mi podskoczył i tak nawijam. Poza tym wiem, że nie lubicie smutnych odcinków, więc staram się sama siebie wprowadzić w dobry nastrój przed nagrywaniem. Chociaż w sumie nie miałam dzisiaj złego nastroju, więc to mi przyszło bardzo łatwo. Eee no. I cóż jeszcze chciałam powiedzieć... Mm, mm, mm, mm, mm. Że chyba sobie gdzieś coś obejrzę, nie wiem jeszcze co to będzie, może to będzie jakaś bajka, może tam o słówkach sobie obejrzę co taka jest, albo, albo obejrzę sobie film na podstawie jednej z książek Preczeta, bo sobie właśnie ten no, zadobyłam i nie wiem, zobaczę, zobaczę, zobaczę jak to będzie. Na razie dzień mi mija bardzo tak mało twórczo na zasadzie robienia zakupów, na zasadzie szukania jakichś papierów, na zasadzie trochę porządkowania i ściągania sobie różnych rzeczy z serwera na dysk i cóż jeszcze? Nie wiem, co jeszcze dzisiaj robiłam. A w ogóle to jest godzina prawie 7, znaczy na 17 powiedzmy. A wstałam późno, tak, przyznaję się, długo spałam i, i jakoś nie czuję się winna z tego powodu, bo już bym miała. Są ferie, moi drodzy, tak. Różny, ferie są w różnych okresach, yy, że tak powiem, w zależności od bojewództwa. No, a u nas teraz są ferie i dzieciaki tak już się cieszą, bo już w piątek jak... Miałam okno otwarte, to jak się radują, że będą mieć wolne. Ale to wolne bardzo szybko mija, moi drodzy, i zanim się człowiek zorientuje, że jest wolny, to tego wolnego już nie ma i trzeba iść do pracy. I człowiek jest jeszcze bardziej zmęczony, niż gdyby faktycznie chodził do tej pracy. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może gdyby człowiek bardzo aktywnie spędzał ten czas. Może gdyby gdzieś pojechał daleko, daleko i miał dużo, dużo kasy. Chociaż nie, niekoniecznie. Bo dzieciakom do szczęścia wystarczy to, że mogą wyjść sobie gdzieś się spotkać, Chociaż nie, zazwyczaj to się kończy tak, że siedzą przed komputerem albo piją, bo już dzisiaj widziałam, jak jedni chłopacy dawali takiemu starszemu kasę, który poszedł do Tesco i kupił im piwo, później wyżył i im dał. I to jest takie, kurde, no wiem, że każdy w tym wieku próbuje w ogóle, ale dzieciaki trochę przesadzają później trafiają do szpitala i z zatruciem alkoholowym albo coś, No. Ale i tak szczyt szczytów w jednym z gimnazjów widziałam, znaczy widziałam, no wiem to z pierwszej ręki, że jeden, u, jednego ucznia ma fajki ruskie i ten uczeń przynosi nauczycielowi do szkoły i mu przydaje w szkole te fajki ruskie. To jest takie już trochę dla mnie nieetyczne. Takie, takie, no wiecie, już na granicy. No ale w sumie nie będę się wtrącać, nie moja sprawa, nie, nie pracuję w tej szkole, więc nie chcę, robią co chcą. Kiedyś może to się wyda, a może i nie wyda. Niech każdy robi zgodnie z własnym sumieniem. Cóż, jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że... Że co? O, że już dzisiaj mniej ludzi było w kościele, bo jak szłam, to akurat się msza kończyła. i Już nie było tak tyle samochodów, jak przed świętami. Już się tak zdążyli na grze, czy coś nie wiem. Już mi się nie chce, no. Um, co jeszcze? A, Malorku jest ośrodek w ogóle buddyjski. I tak nawet niedaleko mnie i się mam zamiar tam wybrać, tylko jeszcze nie wiem kiedy, ale sobie postanowię że się wybiorę. I zobaczymy, co z tego będzie. Tak właśnie. Poza tym. Poza tym. Poza tym to muszę się napić, by mi w gardle zaschło. Tak w Pepsi, nie? Takie ps powinno być takie. Powinnam w reklamie pracować, tak sobie myślę. Zdecydowanie. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, tak właśnie. No i mi się muzyka zacięła. Głupi internet znowu szwankuje i z YouTube mi nie leci. Hamstwo, hamstwo i pospólstwo. A jutro idę właśnie z internetem załatwić, bo mi się umowa kończy, i co oni se myślą. I ja chcę mieć za tą kasę szybszy łączę i jeszcze chcę mieć kilka programów dodatkowo w TV. Wiem, że nie oglądam telewizji, ale jak moja rodzicielka u mnie jest, to ogląda. A poza tym to chciałabym mieć animal planet, bo czasami sobie lubię oglądać, wiecie co? jakby sobie oglądać policję dla zwierząt, bo takie to fajne końce zwierzątka ratują i w ogóle takie nawet ciekawe to jest. No i nie to, że lubię patrzeć na cierpienie zwierzątek, tylko właśnie na to, jak one tam się co radzą. Jak to tam jest fajnie, jakiego zwierzaczka uratować i dać mu nowe życie, nowy start i w ogóle. I jak mi to wkurza, że ludzie biorą zwierzęta i biorą na siebie odpowiedzialność, a później wyrzucają. Jeśli robią tak z zwierzętami, to nie dziśmy się, że później też dla własnych dzieci nie mają serca. I w ogóle, co pokazuje taki rodzic, który da, powiedzmy, bez przemyślenia dziecku na święta psa i to dziecko tego tym psem się wcale nie interesuje, chyba bardziej go interesuje Xbox, który go dostał i tego pieska później ten rodzic, co robi, wyrzuca i to dziecko to o tym wie i jak ono później ma samo szanować innych i, i zwierzęta właśnie, no mam sobie ten Allegro zwierzaczki, kotki, pieski i takie są sweet i w ogóle. I takie ze schroniska są też sweet i jakbym miała brać, to chyba sobie takiego ze schroniska wzięła zwierzaczka. bo jak mam wywalczyć dwa tysiące, a mogę komuś dać nowy start w życiu i w ogóle, to ten. I taka jedna fajna kicia była, taka naprawdę, wiecie, wyglądała jak taki mały lewek. Dwa latka ma ten kotek. I takie oczka ma, takie fajne, takie zielone, takie... Takie Taki fajniusie, no, takie spojrzenie ma i taka się wydaje inteligentna i w ogóle bardzo fajna. No, no i też taki pisiu był fajny, a teraz to mówię w ogóle jak dziecko trzyletnie, no ale dobra. Ech. No, a odnośnie zwierząt ze schroniska, to jeśli chcecie wziąć zwierzątko ze schroniska, powinniście po pierwsze zastanowić czy chcecie psa, czy kota. Następnie zastanowić się, czy chcecie kociaka, czy tam szczeniaka, którego będziecie musieli wychować i poświęcić mu więcej czasu, czy zwierzę, które już jest starsze. Później musicie zwrócić uwagę na to, jak to zwierzę się zachowuje, czy jest ap apatyczne, czy takie bardziej żywe, czy do was podejdzie, czy wiecie. I, i tak trochę pytać tych opiekunów o charakter danego osobnika, żebyście później nie byli zaskoczeni w domu też jeżeli zwierzę jest znowu za bardzo nadpobudliwe to wiadomo, że będzie w domu też takie nadpobudliwe będzie wymagało tego, żeby na przykład jeżeli to będzie pies, żeby częściej z nim wychodzić jeżeli to będzie kot, to że na przykład może wam rozwalić coś w domu także to trzeba właśnie przemyśleć dobrze um, jeśli chodzi o umaszczenie no to już jakie chcecie i wielkość jaką chcecie aczkolwiek czytałem jakiś artykuł na temat kotów że jakieś tam badania ktoś robił, genialny więc tak Koty białe, koty białe to są koty, które są narażone na różne choroby, takie genetyczne w ogóle, bo to jest rzadko spotykane, żeby kot taki dachowiec nierasowy był biały, więc może na przykład być głuchy albo niedowidzić, widzieć, widzieć, no nieważne. I takie są te koty raczej spokojne. Koty czarne to są takie właśnie trochę diabelskie, że tak powiem, czyli takie indywidualiści i tacy, że potrafią nabroić i tacy mają ciężkie charaktery. Jeśli chodzi o koty rude, to są takie bardzo żywe, yy, takie właśnie, wszędzie ich pełno takie, no. Koty szare są najbardziej inteligentne, takie typowo właśnie dachowce to są najbardziej inteligentne ponoć, a mieszane to, to, to zależy. Mieszane to różnie, chociaż y, tricolor to zazwyczaj są, z tego co wiem, kotki, Może koty tricolory się rzadko bardzo pojawiają, o ile w ogóle się pojawiają. Yy, chyba, że jest to zamierzona jakaś tam mieszanka u jakiś raz. No, I, więc to może też jakoś naprowadzić, tak, ten kolorek, że jaki tam będzie ten zwierzaczek. Aczkolwiek wszystko jest indywidualne i zależy też od warunków, w jakich zwierzak przebywał wcześniej i w ogóle i pamiętajcie, że taki zwierzak się bardzo, bardzo przywiązuje do człowieka. Bardziej niż taki kupiony sobie rasowy mały szczeniaczek czy tam kociaczek, bo taki kot czy psy, które już w tym schronisku, no to naprawdę bardzo, bardzo się garną do ludzi i trzeba się nastawić na to, że trzeba będzie im czas poświęcać, na to, żeby się do nas przekonały, że trzeba będzie troszkę inaczej traktować, że to jest tak, jakbyśmy dziecko adoptowali, prawda? Też trzeba inaczej do takiego dziecka podejść. <śmiech> Przepraszam. No. To sobie pogadam o zwierzątkach. Hmm. Patyczaka sobie nie kupię, jak to mi zasugerowała jedna osoba. Yy, Macieju, drogi, nie chcę patyczaka. No nie wiem, jakoś tak ani to pogłaskać, ani to przytulić, to tak samo jak rybka takie, to do to, to mnie nie przemawia. No nie bo nie się skończy na tym, że sobie nie wezmę tego zwierzaczka, ale sobie pooglądać mogę. I na przykład jakąś cegiełkę kupić na schronisko czy coś. No. Hmm, cóż, jeszcze bym chciała powiedzieć. Um, a właśnie, od, w ogóle na mojej stronie się w komentarze wdały, że... Znaczy, ludzie się, w komen, się wdali w dyskusję. O tak. Odnośnie przyrostu naturalnego, tego, że się nie rozmnażamy, że coraz mniej się dzieci rodzi w ogóle i w ogóle i w ogóle. Ale tak się tym, skoro się rodzi coraz mniej dzieci, to jakim cudem w tych domach, dzieckach jest tyle dzieci, że tak dużo ich tam jest. To skoro się nie rodzą, a też i, i ponoć właśnie coraz faceci tracą na płodności, że tak powiem, i kobietom coraz sobie więcej w właśnie przez realia naszego życia, no to czemu ludzie nie zaadoptują? Ja tego nie kumam. Jeśli ja bym chciała mieć dziecko, a bym stwierdziła, że ja nie chcę rodzić, nie chcę mieć swojego albo na przykład nie mogę rodzić, no to bym zaadoptowała takiego dzieciaka. No bo to jest zdaniem mu szansy. Niektórzy mówią, że dziecko z domu dziecka to będzie kryminalistą. Pewnie miał rodziców, pijaków, awanturników i w ogóle. Pewne rzeczy może przenieść w, w genach, ale inne to są... No po prostu, jakby powiedzieli buddyści, tak karma. I na przykład dziecko, które się wychowywało w super fajnym domu od małego, by mogło być, wyrasta na gorszego kryminalistę, i mimo że miał super kategorizacje w ogóle, i na nie wiem na, jakie, na jakiego zło człowieka, a dziecko, które było wychowywane w domu tak zwanym patologicznym, jest na przykład super świetnym człowiekiem i wartościowym i w ogóle. Więc nie możemy generalizować. No. Zresztą bardzo często jest, że o Boże, tata, to było takie dobre dziecko, z takiego dobrego domu, ja rozumiem, gdyby tam jakaś patologia była. I strasznie mnie takie coś drażni, w wkurza i w ogóle otwiera mi się nóż w kieszeni, jak coś takiego słyszę, bo to wcale tak nie jest i, i, i nie można tak generalizować. Albo, że na przykład co, jak dziecko jest biedne, to, że co w życiu nic nie osiągnie, że z biednej rodziny pochodzi, gówno prawdę, ze przeproszeniem. Dziecko, które pochodzi z biednej rodziny, jeżeli chce, to sobie poradzi. O to się nie martwi. Pójdzie sobie na studia. Jeżeli będzie stać rodziców, to dostanie stypendium socjalnym i będzie sobie na przykład, nie wiem, pracować. I się utrzyma. I skończy te studia, znajdzie pracę i będzie bardzo szczęśliwy i o, właśnie. Także ja uważam, że... Znaczy fakt faktem, że w Polsce wcale nie ma równego startu. I wkurza mi to, że niby edukacja jest darmowa, a to wcale tak nie jest, bo choćby do takiej pierwszej klasy podręczniki kupić, to jest ponad dwie stówy i, i, i później kupować dodatkowe rzeczy, jeszcze ubrać to dziecko i w ogóle wcale nie jest darmowa. I powinno być tak, że te, mm, że te książki na przykład, nie wiem, ze szkoły powinni wypożyczać albo w ogóle. I te dzieciaczki jeszcze w ogóle muszą nosić te wszystkie książki. Niech zrobią nam takie szafki jak na zachodzie, jeżeli już tak bardzo na ten zachód się patrzymy. Niech, niech nie noszą tych książek niech tam zostawiają sobie w szkole to, czego potrzebują no i tak mnie wzięło na, na takie gadanie nie wiem czemu czasami tak mam i skaczę z tematu na temat i jakby ktoś tutaj był ze mną w tym pokoju, to pewnie by miał ubaw ze mnie, ale co tam no zresztą inaczej jest, kiedy się rozmawia z kimś i się ma dużo czasu, a inaczej kiedy nagrywam odcinek i się staram nie zanudzać was za bardzo ale też nie mówić ciągle o jednej rzeczy i tej samej, i tak być bardziej otwarta do was i... i nie smutać, że tak powiem, no. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Właśnie nie wiem, czy co jeszcze chciałam powiedzieć. Myślę, że starczy na dzisiaj tych rewelacji i jak będę chciała powiedzieć coś więcej, to najwyżej drugi odcinek nagram albo jutro, albo coś i nie mogę wam powiedzieć, kiedy będzie kolejny odcinek tak w ogóle, bo nie wiem, bo bo czasami mi się chce nagrać, czasami mi się nie chce, bo czasami czuję, że chcę w sobie z wami nawiązać oralny stosunek, w sensie, że ja mówię do was, tak? Bez skojarzeń. No i wy tak sobie ten, no. W ogóle, a właśnie, przesłuchałam podcastofon i bardzo fajnie, wszystko super, ale tak się zaczęłam zastanawiać odnośnie tych typów tygodnia. Bo to jest takie bardzo subiektywne, jak każdy prowadzący podcast to on podkreśla i pewnie gdybym ja miała wybrać te 5 tygodnie, to bym wybrała innej w ogóle. O ile oczywiście bym się chciała to wszystko przesłuchać. Ale tak sobie pomyślałam, że skoro to jest takie bardzo subiektywne i później i tak słuchacze w komentarzach każdy tam ma swoje trzy grosze do dodania, to zróbcie ankietę i niech głosują. I później tylko to zliczyć. Na, na przykład na blogspocie można ankiety sobie wrzucić i to samo liczę. I wtedy ten, kto sobie najwięcej głosów tam, to będą typy tygodnie i to będzie wybór słuchaczy. Albo może być wybór p***ącego y, podcasta fonii słuchaczy. Mi tak na typach tygodnia nie zależy, bo jakoś tam to mnie ani grzeje, ani ziębi. Ale widzę, co się dzieje w komentarzach i w ogóle. I, I ogólnie też, jak tak z ludźmi rozmawiam. Więc może coś takiego zrobicie, może nie. O ile w ogóle ktokolwiek mnie posłucha i odsłucha, bo wiem, że ciężko się moich odcinków słucha i że za często wychodzą i bla, bla, bla. Ale z drugiej strony chyba nie jestem aż tak nudna, żeby nikt nie słuchał. A teraz to pierwsze trzy po 3, bo się zapętliłam. Czekajcie, muszę przewinąć już. Dobra. No i tak sobie pomyślałam, że można ankietę dać, ale to nie wiem. To jak uważacie i, i jak tam sobie chcecie. No, a w ogóle to bardzo fajnie, że coraz więcej osób nagrywa. Bardzo, bardzo fajnie. Tylko żebyście nagrywali, żebyście w tym wytrwali, żeby to nie było chwilowe. No. A, przesłuchałam sobie też, um, już jak tylko się pojawił, bo wiedziałam na gorąco, jako pierwszy przesłuchałam w ogóle, muszę się pochwalić, tak, Sławka z Nawagę i, i wiecie, Nawagę, Sławek, nie no, żartuję. No i fajnie tak to brzmiało, jaką sobie taki jechał i te odgosy tego autka, ale nie wiem, czasem zresztą nie mówiłam ostatnio, Wiecie, co to, to jest skleroza już chyba. Albo nie, bo po prostu za dużo, dużo ludzi, z którymi ja rozmawiam i później nie wiem, co komu mówiłam. No, to jest takie trochę przygnębiające, wiecie? Takie mam dziury później w głowie. No dobra. Ale myślę, że to już starczy, bo już 27 minut gadam. Komuż to się będzie chciało później słuchać. Eee, no. I co jeszcze? I w ogóle, w ogóle nie będę tego robić tak na zasadzie, że będę do odcinka, do albo dokleję do odcinka, dokleję do odcinka taką inną piosenkę, która jest całkiem nawet fajna. Znaczy taka, no, yy, zespołu Pop Marley i, i, i sobie zobaczcie, przesłuchajcie sobie. I o. No. I coś jeszcze chciałam powiedzieć? I zapomniałam znowu. No, kijowa. Co się bierze na sklerozę? Jak to się nazywa? to <grywa> no, dobre nie, nie pamiętam co się bierze na sklerozę. To... No, chyba sobie kupię. Tak kupię sobie. Albo może, nie wiem, powinnam robić notatki z tego, co nagrywam i później bym wiedziała, o czym mówiłam, a o czym nie mówiłam. Bo nawet jak sobie patrzę na opisy odcinków, to mi to nic nie daje, bo ja zawsze i tak więcej gadam, niż tam jest napisane. I o. No dobra. To na dzisiaj, to na, znaczy na dzisiaj, na teraz. Na tą obecną chwilę, na godzinę po 17 trochę. Yy, dnia pańskiego, niedziela, 16 stycznia 2011 roku, to by było na tyle. I drodzy słuchacze, cieszę się, że jesteście, bo to mnie tak motywuje, żeby się nie dołować i żeby te odcinki takie bardziej właśnie były. E, Youpi! Aha! Uhu! No. No, bo. I like you. I really, really like you. Almost love you, but like you. I like you. Właśnie. No, to do usłyszenia. Wieram, lecz nie